Witajcie kochani w imieniu Pana Jezusa. Na początek, żeby nie zapomnieć, pozdrowienia. Zawsze, znaczy czasami zapominam, i później jest mi trochę głupio. Dobrze, że nie zapomniałem. Pozdrowienia od zboru w Kamiennej Górze, skąd pochodzi Paweł. Paweł jest o tyle ode mnie bardziej kochający swoje miasto, że bywa czasami w Kamiennej Górze. Ja w Wejherowie, my z Basiem jesteśmy pierwszy raz, oczywiście po 20 latach. Poczułem się trochę zawstydzony ale dziękuję Ci. Zniosę to w Panu Jest pozdrowienia z Kamiennej Góry, a także z Boguszowa Gorc, gdzie jakiś czas temu powstał nowy zbór. Mamy przywilej i i też łaski od Boga, żeby ten zbór prowadzić. Także zbory z Kamiennej Góry, zbór Jeruzalem i zbor Boża Góra z Boguszowa Gorc pozdrawiają zbór Wejherowi. Dziękuję. Bardzo się cieszę. Kochani, na początek chciałem także Wam bardzo serdecznie podziękować za Wasze zaangażowanie i pomoc, której udzieliliście pracy misyjnej w Ugandzie. Naprawdę jesteście niesamowici. Łaska Boża przez Was zadziałała w niezwykły sposób. Bardzo, bardzo dziękuję w imieniu tych, którzy zostali obdarzeni tą łaską, aby tam w tym bardzo ubogim afrykańskim kraju być ubłogosławieni, także poprzez Wasz wkład finansowy. Wiem, że była tu prezentacja, Paweł pokazywał zdjęcia, komentarz więc nie będę powtarzać tego wszystkiego. Jeszcze raz w ich imieniu i w imieniu wszystkich organizatorów naszego wyjazdu misyjnego bardzo dziękuję i myślę, że będą następne. I tutaj widzę, że brat Paweł nabiera ochoty na, na kolejną eskapadę. Kto wie, jeśli Bóg pozwolił. Ja mam dla was też prezent z Ugandy. Było to za dużo, żeby mógł wysłać w kopercie. No paczki, nie było sensu robić na, na coś takiego. Pytanie, zagadka. Agnieszko Pawle, wy nie podpowiadajcie, bo oni już wiedzą. Co to jest? No kij, tak? Proszę. Nie, to nie jest bankurs. Czcina? Hmm, ale jaka? Bardzo dobrze, bracie. Gdyby to był jakiś konkurs, wygrałbyś pewnie nagrodę, ale to nie jest konkurs. To jest czcina cukrowa i to jest szczególny kawałek trzciny cukrowej, dlatego, że będąc w jednym ze zborów na wiosce w Buszu, ci ludzie są tak biedni, a chcieli nas uczcić, uhonorować, zresztą w ogóle traktowali nas tak, nas tam jak w książce. ja czułem się zażenowanym miejscami i kulturą nawet, bardzo uniżoną, wręcz powiedziałbym służaczą nawet, ale no, tak, tak są ukształtowani, i Bogu dziękuję za nich, w prezencie, po nabożeństwie, dali nam wielkiego ananasa, który niestety nie zachował się do tej pory, nie, nie, nie było szans na to, i dwumetrowy kawał trzciny cukrowej. I ten, tą trzcinę cukrową później podzieliliśmy na kilka kawałków i każdy ze zborów, który wspierał ten wyjazd misyjny, dostał po takim kawałku. W Kamiennej Górze również zrobiliśmy degustację w ta trzcina była jeszcze miękka, mokra, świeża, można było ją pokroić, obrać ze skórki i postać przez chwilę. To jest taka jakby trochę twardsza wata, którą trzeba postać później wypluć resztki, a ten słodki sok poprzuć. I to jest jedyna słodycz, która jest tam dostępna. Nie ma marsów, nie ma grześków, principolo i innych wafetów, jest czcina cukrowa. I to jest, no mówię, jedyny chyba ich taki słodki przysmak. Więc przekazuję wam na pamiątkę z podziękowaniami i pozdrowieniami od zboru Jaka Gongo. Wiem, że nie powtórzycie tej nazwy, ja musiałem się długo uczyć Pawle. Dziękujemy. Niech ten prezent od naszych braci się sióstr, bo takie rzeczy przynoszą na kolekcję. Niektórzy mają pieniądze, jakieś drobne monety, czasem banknot się zdarzy, ale częściej przynoszą jakieś bananów, właśnie jakieś warzywo, ananasa, kawałek czciny cukrowej i później dzielą się. Robią wspólne posiłki, to jest naprawdę no, niesamowite to, co mogliśmy tam przeżyć i doświadczać. Tyle na temat tego, co było. A teraz chciałbym przejść do Bożego Słowa. Może jeszcze tylko kilka słów o sobie. Na początku słyszałem taką, taki komplement chyba dla mnie. Jedna z siód powiedziała do mojej żony, że spodziewała się starszego brata, starszego pana. No bo skoro to Pawła, były pastor, no to pewnie przyjedzie ktoś już siwy. E, no, krótko się strzyje, więc siwi, siwiznę nie widać. E, no, jeżeli jestem zbyt młody, aby, aby mnie tutaj z, z szacunkiem czy z uwagą słuchać, to bardzo przepraszam. Bóg powołał mnie do zbawienia w bardzo młodym wieku, kiedy miałem 18 lat. Zostałem zbawiony, nawróciłem się do żywego Boga, do Pana Jezusa i dzięki temu nie zmarnowałem swojego dorosłego życia. A byłem na bardzo dobrej, złej drodze do tego, żeby to życie w całości zmarnować i stracić. Bóg uratował mnie. Mamy dwójkę dzieci, które są już dorosłe. Córka ma 23 lata, syn 20 w tym roku. Już nie mieszkają z nami, co jest dla nas nowym doświadczeniem. I powiem Wam, że nie jest to jakieś tragiczne doświadczenie. Uczymy się na nowo życia, my dwójkę ale bardzo kochamy nasze dzieci. Są cudowne, cudowne darowizm wiadomo i żyją z Panem. To jest dla nas najważniejsze. Kochani, zostałem zbawiony w wieku 18 lat, w wieku 22 lat przyjechałem do Kamiennej Góry i tam była potrzeba, żeby zorganizować życie Kościoła, zboru. No więc w ciągu czterech lat od mojego nowonarodzenia Zostałem opiekunem zboru, wtedy to już nazywał się kierownik placówki czy punktu misyjnego, już nie pamiętam tej nomenklatury, która wtedy obowiązywała. 25 lat temu zostałem pastorem zboru w Kamiennej Górze, więc byłem z tego czasu najmłodszym pastorem w Polsce, miałem 22 lata. Dlaczego o tym mówię? Mówię o tym, dlatego że, żeby w trakcie tego, co by, czym będę się dalej, przekazać Wam pewną myśl. Że oto przychodzi czas, kiedy po swoim nawróceniu, kiedy po poznaniu Pana, zostajemy powołani. Powołani do tego, aby służyć. I powołanie pa Pańskie, powołanie Pana jest powołaniem nie tylko do zbawienia, ale to jest, ja wierzę i tak mówi Słowo Boże, to jest powołanie do służenia. Jesteśmy powołani, aby służyć. Syn człowieczy przyszedł nie, aby mu służono, ale też aby służyć, będą go naśladować. Więc nasze powołanie w Chrystusie jest powołaniem do służenia. Czy możecie jakoś tak chociaż. Amen. Amen Wytłumaczę. się lepiej, jeśli zobaczyć to chociaż trochę entuzjazmu i, i takiej zgody. Fajnie. E, otwórzmy list do Hebrajczyków, rozdział 5. Zacznijmy od tego fragmentu, a później przejdziemy do Ewangelii Mateusza. W do Hebrajczyków, rozdział 5, werset 11, część 12. Autor listu zapewne apostoł Paweł pisał tak do bieżących z Żydów, 5, 11, 12, o tym mamy wiele do powiedzenia, lecz trudno Wam tu wyłożyć, skoro staliście się ociężałymi słuchami. Biorąc pod uwagę czas, powinniście być nauczycielami. Tymczasem znowu potrzebujecie kogoś, kto by Was nauczał pierwszych zasad nauki bo Staliście się takimi, Wam potrzeba mleka, a nie pokarmu stałego komentując ten fragment możemy powiedzieć tak Paweł w rozdziale piątym czy wcześniejszych fragmentach omawia dość trudne kwestie teologiczne dotyczące arcykapłaństwa Jezusa więc wymagające znajomości Pisma teologii teologii żydowskiej ale Paweł mówi o tym na razie stop, musimy wrócić do podstaw i tu jest bardzo ciekawy zwrot, biorąc pod uwagę czas powinniście być nauczycielami zastanówmy się Jaki czas, o jakim czasie, pisał Paweł, Paweł apostoł, autor nazwijmy, nazwijmy tego listu. jaki czas powinien upłynąć od momentu nawrócenia do momentu, kiedy możesz stać się nauczycielem? I o jakiego rodzaju nauczycielstwa pisał nam autor tego listu? Myślę, że to jest bardzo... Istotne. To są istotne pytania i odpowiedzi na nie, mogą w pewien sposób zmienić nasze życie. Wiecie, Bóg ma swój plan i czas, ale jeżeli powołani jesteśmy do służenia, to znaczy, że mamy słuchać Boga, to znaczy, że mamy poznawać Jego wolę i ją wykonywać. Czasami wierzący w kościele zachowują się jak klient w supermarkecie. Wchodzi do kościoła z takim koszykiem i wybiera to, co jest dla niego akurat atrakcyjne. Co jest w dobrej cenie, to znaczy tanie. Prawda? No, wchodząc do sklepu, patrzymy na cenę. To jest naturalne. Oczywiście jakość i tak dalej, ale cena nie jest bez znaczenia. Ale w kościele, czy w Królestwie Bożym, nie ma precedensu. Oczywiście Ewangelia jest za darmo i powinniście tutaj umieścić taki duży napis. Rozdajemy za darmo. <śmiech> Może to jakoś przyciągnie ludzi. W takim miejscu jesteście, że to powinno zadziałać. Więc Ewangelia jest za darmo. Zbawienie z łaski przez wiarę. Nie płacimy za nie. Ale jeżeli jesteśmy w Królestwie Bożym, to ktoś powiedział kiedyś, że łaska Boża nie jest tania. Jest za darmo, ale nie jest tania. Namaszczenie Boże nie przychodzi od tak. Boża chwała, Boża moc, Boże prowadzenie nie są dane nam z automatu, tylko dlatego, że weszliśmy na nabożeństwo i już mamy wszystko. To jest coś, o co mamy zabiegać. Świętość życia nie przychodzi nam od tak. Trzeba brać w dyscyplinę swoje życie, myśli, ciało, prawda? I tak dalej, i tak dalej. Więc nie jesteśmy klientami w supermarkecie, którzy biorą to, co tańsze, a często podtekście gdzieś gorsze, bo termin już może krótszy przydatności i tak dalej, ale Bóg dał nam najlepsze artykuły. Najlepsze. I One, ich osiągnięcie, zdobycie, otrzymanie nie jest, nie jest tanie, ale jest błogosławione. Wystarczająco czasu, by być nauczycielami. Powinniśmy znać hebrajskie rozumienie słowa nauczyciel, rabi, nie wiem, czy zastanawialiście się na tym, czy znacie znaczenie słowa nauczyciel w języku hebrajskim. W owym czasie, w tamtej kulturze, w kulturze Imperium Rzymskiego, istniały przynajmniej dwa modele edukacji. Jeden model edukacyjny grecki, on polegał na tym, że nauczyciel czegokolwiek, czy był to filozof, czy nauczyciel matematyki, czy czegokolwiek, spotykał się z uczniami w określonym miejscu i czasie. To były po prostu lekcje. Uczniowie rozmawiali, nauczyciel przekazywał im swoją wiedzę, a później się rozstawali. Więc to jest system bardzo podobny do współczesnego nam, do funkcjonującego obecnie. Uczniowie przychodzą do szkoły, do klasy, czy też spotykają się z nauczycielem w jakimś miejscu. Nauczyciel przekazuje swoją wiedzę, mądrość, doświadczenie, ale tak naprawdę nie znają się dobrze. Może czasami, ale generalnie są sobie obcy. Rozstają się i po zakończeniu szkoły kontakt z nauczycielem bardzo często urywa się i kończy. Tak było chyba w przypadku każdego z nas. Natomiast model hebrajski był zgoła odmienny. I myślę, że celowo mowa o byciu nauczycielami umieszczona jest właśnie w liście do Żydów, do hebrajczyków, a nie do pogan Dlatego, że Hebrajczycy, Żydzi, mieli zupełnie, zupełnie inne pojęcie, zrozumienie tego, kim, czym jest nauczyciel. Nauczyciel, rabi, w zrozumieniu żydowskim nie był tylko kimś, kto udzielał lekcji na umówionych spotkaniach i rozstalał się z uczniami. Nie, rabi wybierał swoich uczniów, powoływał ich. Niektórzy zabiegali o to, żeby stać się uczniami jakiegoś rabiego, rabina, nie było to czasami łatwe, jeżeli radni były znane, ceniony, popularne. I uczniowie właściwie zaczynali wspólnie żyć z radni, z nauczycielem. Spędzali z nim całe dnie, wędrowali z nim, mieszkali z nim, jedli wspólnie posiłki, widzieli dokładnie całe jego życie. I nauczyciel hebrajski przekazywał uczniom nie tylko wiedzę, on przekazywał im całe swoje życie, całą swoją osobowość. On całym swoim życiem pokazywał im, jak mają żyć, jak mają zachowywać się w różnych sytuacjach. Przekazywał im mądrość, doświadczenie, przekazywał im swój charakter. Całym swoim życiem mówił im, jak oni mają żyć. A więc jest to model zupełnie odmienny od modelu greckiego, od modelu nam współczesnego. Cóż poza wiedzą mogą dzisiaj przekazać nam współcześni nauczyciele? Czasami to jest... właściwie nawet nie ma o czym mówić. Takiego rodzaju nauczycielem był Jezus. On powołał swoich uczniów właśnie w taki sposób. Powiedział, pójdź za mną. I oni zostawili sieci czy cło i szli za Jezusem. I od tej pory byli z Nim praktycznie 24 godziny na dobre. A więc bycie nauczycielem w rozumieniu hebrajskim nie oznacza koniecznie tego, że staniesz tu zakazanicą i będziesz innym głosił słowo, pouczał innych i tak itd. Nie, nie o to chodzi. Ale twoje życie, ty sam, sposób twojego życia, twoje zachowanie się w twoim otoczeniu ma być nauczaniem innych, jak mają żyć. Twój wpływ, twój przykład dla innych wierzących, może słabszych wierzę, może krócej wierzących, może dzieci jeszcze wierzę, ma być żywym przykładem. Ty masz przekazywać nie tylko wiesz, teologię biblijną, ale masz przekazywać swoje życie, a właściwie życie Jezusa w Tobie. Amen. Na tym polega bycie nauczycielem. I myślę, że te pretensje artykułowane przez autora listu, biorąc pod uwagę czas, już dawno powinniście być nauczycielami. Myślę, że można Amen. również skierować do Kościoła w Polsce, do wielu zborów, na pewno do zborów kamiennego, że na pewno do zboru Bóg w nie jest do zboru wejderowym ten śmiech wiele mi mówi a zatem jest czas bracie i siostro czy już jest ten czas, abyś przez swoje życie był nauczycielem dla innych, czy może mówisz jeszcze no nie, nie, nie, jeszcze troszeczkę sobie e, jako niemowlę to funkcjonuje. no tak, jestem już 5 lat, zboże 10 ale jeszcze, o, ja muszę jeszcze się zmieniać muszę jeszcze to, muszę jeszcze tamto no być może musisz ale skoro musisz, dlaczego tego nie robić jeśli musisz, no to co Cię powstrzymuje? Jak wielkie przeszkody powstrzymują Cię w tym, żeby naśladować Jezusa? Jak wielkie przeszkody powstrzymują Cię przed tym, żeby więcej się modlić, czytać Słowa, wierzyć Pan, składać świadectwo? Czy może są jakieś, ale biorąc pod uwagę czas, ja wierzę, że to jest słowo dla Kościoła. Słowo, które powinno być dla nas jakimś wyzwaniem. I to, co mówię o byciu nauczycielami, wiąże się też z pewnego rodzaju byciem misjonarzem na zewnątrz. I to jest właściwie główna myśl, którą chciałbym Wam dzisiaj przekazać. Teraz przejdźmy do Ewangelii Mateusza, rozdział 9. Wersety od 35 do 38.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 I wydawałoby się, że po tak udanej akcji ewangelizacyjnej, po tak fantastycznej krucjacie, gdzie wszyscy zostali uzdrowieni, uwolnieni, no to czas odpocząć, a ludzie nie wrócą do domu. Ale 36 werset mówi nam co? Jezus patrząc na tych ludzi, z których wielu zostało uzdrowionych, wyzwolonych i było na pewno, tak przypuszczam, bardzo szczęśliwych z tego powodu, Jezus widząc tych ludzi nie mówił z satysfakcją, ale super mieliśmy czas, ależ było namaszczenie, ależ był power dzisiaj. Nic z tych rzeczy. Jezus widząc tych ludzi, co przeżywał? Użalił się, użalił się nad tym ludziom. Zauważmy więc, że Jezus, można powiedzieć, chce usłużyć całościowo człowiekowi nie tylko fizyczne uzdrowienie, nie tylko wyzwolenie z tych doraźnych, ziemskich problemów, owszem, zabiegano, to jest, i to jest ważne i potrzebne, i to jest potwierdzenie mocy Królestwa Bożego, ale Jezus postrzegał tych ludzi jak owce, które nie mają pasterza. To znaczy, widział w nich ludzi zagubionych, mimo że ubłogosławieni, dotknięci palcem Bożym, to jednak ciągle zagubienie, to jednak ciągle cierpiący, to jednak ciągle jako ci, którzy są rozproszeni, nie mający Pasterza. I Jezus poruszony widokiem tych tłumów, tych ludzi wypowiedział to sławne zdanie o żniwie i robotnikach. Pewnie to słowo wiele razy było tutaj czytane, i pewnie sami je znamy z osobistej lektury Pisma Świętego. I jestem pewien, że wielokrotnie też wy indywidualnie jakiś zbór modliliście się o to, żeby Bóg wysłał na żniwo, żeby zostało zebrane... No jak się o to nie modlić? Jeszcze szczególnie dlatego, że Jezus wprost o tym powiedział. Ale kiedyś, kilka lat temu, zacząłem to słowo bardzo dokładnie analizować i odkryłem pewne interesujące dla mnie, czy też w przekładzie Brytyjskiej, ukryte znaczenie. Zajrzałem do oryginału, do języka greckiego, to Nowego Testamentu. Ja nie jestem filologiem greckim nie jestem jakimś ekspertem i medcem. pytałem tych, którzy lepiej ode mnie ten język znają potrafię co nieco przeczytać ale to co odkryłem zadziwiło mnie i chcieliby teraz przyjrzeć się dokładnie konstrukcji tego zdania i, i temu co tu jest tak naprawdę napisane werset 38 mówi tak Czytali, czytaliśmy proście więc Pana Żniwa aby wyprawił robotników na żniwo w niektórych przekładach użyto jest słowo, aby wysłał robotników na żniwo i uważamy, że to jest tożsamo w Biblii Gdańskiej natomiast, ale w tym starszym, w starszych wydaniach <tryk> współczesnych w wydaniu międzywojennym, odnalazłem słowo Proszę, ty Pana żniwa aby wypchnął wypchnął robotniki na swoje żniwo Hmm, zdziwiłem się. Wypchnął to jest trochę coś innego niż wysłał czy wyprawił. Słowo wypchnął jest o wiele bardziej dynamiczne, energiczne niż słowo wysłał. Wysłać można list, wysłać można dzieci do szkoły, wyprawić można dzieci na wycieczkę. Jest to takie spokojne, zaplanowane, dość statyczne, wiemy co się będzie działo. Natomiast słowo wypchnął, no to wyobraźcie sobie, że kogoś za drzwi wypychacie, prawda? No, trzeba użyć pewnej siły, pewnego nacisku, pewnej energii i ten wypychany może poczuć się przez chwilę trochę niepewnie, prawda? Może poczuć się dziwnie. Zajrzałem właśnie do oryginału i tam znalazłem ciekawe słowo użyte właśnie w tym miejscu, które tutaj tłumaczono jest jako wyprawił, ale żeby je dobrze zrozumieć. Przeczytaliśmy specjalnie werset pierwszy rozdziału 10. Uważajcie, przez chwilę. Ja wiem, że to jest trochę może skomplikowane, ale to jest ważne, żeby zrozumieć to przesłanie. Czytaliśmy, że Jezus dał uczniom moc nad duchami nieczystymi, aby je, co? Wyganiali. Wyganiali. I w języku greckim jest to samo słowo w dwóch miejscach. I wcale nie można powiedzieć, że Jezus dał moc uczniom, aby wysyłali demony, czy wyprawiali demony. Nie. Nie o to chodzi. Jezus dał moc, aby wypędzali, wyganiali. A w wersecie 38, tak naprawdę Jezus mówi, Proszę wtedy Pana żniwamy, co? No to, to powie gonił, Wygonił, wypędził, wyrzucił. Czy to zmienia to sens tego wersetu, jego wymowę, jego dynamikę, ekspresję? Słowo ekvallo, greckie słowo ekwalno. używane było na przykład przez Herodota, greckiego historyka, przy opisie e, strzałów batalistycznych. Wiecie, co to jest katapulta? Przyrząd, który miota kamienie, głaz, jakieś pociski na dużą odległość, służy do burzenia, umocnień, fortyfikacji. I właśnie Herodot i wielu innych historyków używało tego słowa przy opisie strzału z katapulty. Proście wtedy Pana zniwamy, co? Wykatapultował. Czy to zmienia trochę sens? Czy to zmienia trochę wymowę tego wersetu? Jezus użalił się nad ludźmi. Ale to nie był płaczliwe, żal i sentymentalne współczucie. To było coś, co prowadziło do konkretnej decyzji, przemiany, mocy, działania. I zażądał od swoich uczniów. On nie prosił ich. On zażądał, aby modlili się. Panie żniwa, wystrzel nas, wyrzuć nas, wypędź nas na żniwo. A wiecie dlaczego? Bo nam się nie chce. Bo jesteśmy leniwi i ociężali słuchani. I zamiast być nauczycielami, staliśmy się ociężali w słuchaniu. Przepraszam, nie mówię do zboru o zborownikach, o Kościele chorowie." Mówi o tych, których znam. Amen? Nie mam. To słowo egwalo, zaziłem do wielkiego słownika grecko-polskiego, naukowego. Osiemnaście znaczeń ma. I ani razu wysłał wyprawę. Ani razu. Przy tych osiemnastu znaczeń, bardzo dynamicznych, energicznych, nie ma. Wysłał wyprawę. Niech nam to da. Naprawdę do myślenia, ale nie wiem dlaczego redaktorzy użyli akurat takiego miękkiego słowa. Może mi się nie mieściło w głowie, że pan Żniewa miałby wyrzucać. Ludzie na nie mówią, to. takie niedostojne, to takie mało kościelne trochę. No takie prawie niechrześcijańskie, jak to? Do no, demony można wyganiać, ale uczniów? Jakże uczniów wyganiać? Co by się stało, gdyby teraz ktoś w imieniu pana powiedział. Już! Na ulicę! Głosić słowo! Stawaj z tych szeserek. Co wy tu robicie? Świat ginie! A? Jak byśmy się poczuli? Jak byśmy się poczuli? Co On od nas chce? Przecież mamy swoje nabożeństwo! No dobrze, nabożeństwa są potrzebne, chwała Bogu, Ale jest coś więcej niż nabożeństwa. Jest coś znacznie więcej. Jest rola. A tą rolą jest Świat. Rolą jest świat. Co mamy robić? Co mamy robić? Modlić się? Ale przychodzi moment, kiedy modlitwie przychodzi odpowiedzi. Ta modlitwa jest modlitwą bardzo niebezpieczną. Bo ona może zmienić nasze życie w sposób radykalny. I nie mówię tutaj, że pod wpływem kazania i co mamy nagle piec na ulicę miasta i i wszystkich zaczepiać. Nie, ja myślę, że Bóg jest w stanie poprowadzić. Jezus przewołał, się najpierw do siebie, dał im moc i, i posłał ich w konkretne miejsca. Myślę, że jest może plan, jest może prowadzenie, ale chodzi o to, żeby w ten plan wejść. Żeby w to namaszczenie, w tą moc wejść, odebrać ją i wtedy możemy iść i głosić, wypędzać demonów, zranić chorych i głosić Królestwo Boże. Po pierwsze, musimy mieć serce jak Jezus. On użalił się. Co jest w naszych sercach, kiedy patrzymy się na ludzi nieznających Pana? A no ludzie jak ludzie. I ja mi chcę, na no, ja coś tam ulicy. Co jest w sercu? To jest ważne. Czy jest miłość, współczuc współczucie i żal? Czy też tego nie ma? Od tego trzeba zacząć. Od motywacji. Motywacją nie może być chęć chwały, chęć pokazania innym, wykazania się wynikami. Motywacją musi być miłość, współczucie. To musi zrodzić się w sercu. To Bóg musi zrodzić Duch Bóg Święty jest w stanie no, wypracować w nas. Więc po pierwsze miłość, motywacja, którą kierował się Jezus. On użalił się nad ludźmi, mimo tego, że tak bardzo ich ubłogosławił. U po drugie, musimy modlić się jako Kościół o wiele bardziej radykalnie i z gotowością do przyjęcia konsekwencji naszej modlitwy. Często w Kościołach można słyszeć modlitwę tego rodzaju, może niewypowiedzianą wprost ale brzmi to mniej więcej gdzieś w sercu, w duchu tak. Panie, oto jestem. Poślij brata mego. Wszyscy, tylko nie ja. O, ja się będę modlił. Poślij innych. O, ja chętnie dam nawet 100 zł na tą akcję. Ale poślij innych. O, niech się ludzie poszczą, modlą i wychodzą i bojują, wyganią demony. Ale to jest za trudne dla mnie. jak wygląda moja modlitwa. Więc po drugie, radykalna, zdecydowana modlitwa, która jest gotowa przyjąć konsekwencje. Jesteśmy gotowi tak się modlić? Panie, wypędź nas na żniwo. Mogą się dziać różne dziwne rzeczy. Ale rzeczy konieczne, aby Ewangelia była opowiedziana. To są, to jest dwa. I po trzecie, musimy brać Bożą moc i iść na żniwo. A gdzie jest żniwo? Jak już powiedziałem, żniwo jest na zewnątrz żniwo jest w świecie i co więcej żniwo jest wielkie szczerze, do bólu szczerze czy widzisz to wielkie żniwo w, swoim, w naszym kraju, w swoim mieście czy czasami szczerze do bólu, powątpiewasz mówisz, gdzie to żniwo jakie żniwo ludzie nie chcą słuchać jakie żniwo żniwo jest. Ewangelia na rozdział czwarty, taka dygresja. Po rozmowie Jezusa z Samarytanką, kiedy uczniowie wrócili z miasta z jedzeniem, z pamięci w tej chwili mówię, to Jezus mówi, że ma inny pokarm niż ten, który oni przenieśli, tym pokarmem i zbawili wolę Ojca i powiedział takie ciekawe zdanie. Wy mówicie, jeszcze cztery miesiące nadejdzie żniwo. Przypuszczamy, że był to kwiecień." że się to rozmowało, bo to tak... No, cztery miesiące. Ale ja wam powiadam, że żniwo już jest gotowe. Podnieście oczy na podrób. My musimy podnieść oczy i zobaczyć, że to żniwo jest gotowe. mniemaniu uczniów, Jezus odkrywa sposób myślenia, bo jeszcze nie teraz. Jeszcze trochę. Panie, jeszcze troszeczkę. Nie, nie, no jeszcze te cztery miesiące. No. To musi dojrzeć, my musimy się przygotować. Jeszcze trochę. Jezus mówi, nie. Nie, Rzymi nie jest wielki. Ale kogo brakuje? Robotników. I jak mają się modlić? Boże, wyrzuć mnie, wypyć mnie, wypchnij mnie, wykatapultuj mnie. Opowiem wam pewne zdarzenie, które miało miejsce już sporo lat temu. Mieliśmy z Basią fantastycznego pieska. Paweł widział, mieszka ciapek. Kochany piesek, już niestety nie ma go z nami. Przeżył kilkanaście lat i pewnego dnia, był to luty, poszedłem z nim na spacer na zalew w Kamiennej Górze, ładny zalew, to był luty, zima była sława, tamtego roku lód był dość cienki, mój pies, nasz pies przepadał za aportowaniem kina. Naprawdę kochał to, wracałem ze spaceru zmęczony, bolała mnie ręka, ten czworonóg miał pełen, miał energii, Ciągle było mało. I tak przeszedłem sobie wzdłuż zalewu pokry pokrytego lodem, i w pewnym momencie bezwiednie rzuciłem ten kij na lód. Dość daleko, jakieś 20-30 metrów. I mój pies niewiele myśląc, za tym kijem na lód. I w tym momencie zdałem sobie sprawę, co ja zrobiłem. Lód nie był zbyt gruby. I pomyślałem sobie tak, żeby tylko się nie załamał. I zgadnijcie, co się stało? No. Pies dobiegł do kiedy wracałem, kiedy kiedy wracali, jakieś... na długości 10-15 metrów, może od brzegu, lód się załamano. I mój pies spadł do wody. Uff, pomyślałem sobie, no, co się dzieje? Stanąłem na brzegu, na suchym, bezpiecznym brzegu, w miejscu, gdzie moje. Buty nie miały kontaktu z wodą. I zacząłem mojego psa motywować. Pozytywnie motywować, oczywiście. Ciapuś, chodź, piesku, chodź do pana. Ciapek, chodź, jesteś silny. Dasz radę, chodź, piesku. No i przez jakiś czas on sobie radzi. Ale lud był akurat zbyt gruby, aby mógł go rozbić łapkami. Wiesz, jak piesku. I próbował na ten lód się wydostać, wygramolić. Ale był zbyt cienki, żeby go utrzymać. Więc ile razy się wygramolił, wiecie, ten, ten kawałek lodu nagle pod nim się łamał, i pies się zapadał pod wodę, wypływał. I ciągle było te 10 czy 15 metrów to, to Może tak z metr zdołał się przebić. Eee, ja znalazłem pewien sposób, żeby mu pomóc. Leżała długa gałość obok może 2-3 metrowa. Stanąłem na suchym, bezpiecznym brzegu. Moje nogi nie miały jeszcze kontaktu z wodą, Wyciągnąłem tam gałąź w jego stronę z taką nadzieją. Wyciągnę, on się złapie zębami i ja go wtedy wyciągnę i wszystko się dobrze skończy. Ale on był zbyt daleko, kij był zbyt krótki i jeszcze jedno wam powiem, o czym nie powiedziałem. Prawie na samym początku, kiedy tylko ten lud załamał się pod nim, ja tak bezwiednie wyrzuciłem z siebie takie krótkie zdanie. Panie, ratuj mojego ciapka. Myślę, że jest to odruch z gruntu jest i zwracać się z prośbą do Pana Boga o pomóc w każdej sytuacji. Powiedziałem, że bez psa to ja nie mam się co w domu pokazywać. I wtedy usłyszałem bardzo wyraźnie między swoimi uszami głos. Który początkowo zlekceważyłem, ale bo byłem bardzo zaaferowany tą sytuacją. Ale ten głos powiedział mi tak. On ma tu Ciebie, Ty go będziesz ratować. Ja starałem się to właśnie mimo już zbagatelizować. I stałem na tym brzegiem, wołałem, motywowałem, pozytywnie motywował. Dziadów, jesteś silny, dasz radę, chodź, chodź. A mój pies w tej lodowatej wodzie, to był mały pies zaczął tracić siły, zaczął coraz wolniej się ruszać. W pewnym momencie tak zawisł na tym lodzie, tak wpaczony we mnie, z takim cichym piskiem, zaczął się osuwać. Uff. Co miałem zrobić? Nie wiedziałem co niczego. Zrzuciłem kurtkę, zapomniałem o zegarku. I w tych do tej pory suchych, wygodnych butach wszedłem do tej wody. I pomaszerowałem w stronę tego mojego... Tonącego ciapka Uderzyłem się gdzieś w jakiś kamień. Do dzisiaj mam znak na piszczeli prawda? Ale na szczęście nie było głęboko. Nie wiedziałem, czy będę musiał pływać, czy nie. Było mi tak mniej więcej do pasa. Więc w dobrym miejscu to się stało. Ale mówię, nie wiedziałem, co mnie czeka. Doszedłem do tego mojego psiaka, wyjąłem go z tej wody. Wyszliśmy na brzeg. On się odczekał! I było dobrze, a ja? Też się próbowałem czekać, ale niewiele to dało. Dobrze, że nie było, było pusto, zima, nie, nie, nie widział tego zdarzenia za bardzo. Znaczy tam z daleka może. I, i w tych butach, które już nie były suche i wygodne, tylko były takie nasączone, wiecie, takie... Nie chcę tych dźwięków, takie... Ta woda wyciekała. Już się do domu, moja żona... Zobaczyła. Zaczęła zadawać pytania, ale zobaczyła, zaczęła się psem zajmować, a mi tylko pytania zadawano. Zrobiłem sobie gorącą kąpiel, skoczyłem do wanny, zalana takim prawym rządkiem. i zacząłem na spokojnie myśleć o tej całej sytuacji. Przypomniał mi się właśnie, to co słyszałem, on ma tu ciebie, ty go będziesz Ratować. I nagle zrozumiałem, że ta sytuacja, ten obraz, że ta sytuacja jest obrazem. Obrazem Kościoła. Obrazem Kościoła, który stoi na tym suchym, bezpiecznym brzegu swoich kaplic, zgromadzeń, grup. I woła do zewnętrznego, ginącego świata, tonącego świata, chodź do nas, przyjdź, jesteś silny, no weź się w garść, no zrób coś ze sobą, no dasz radę, no popatrz, Kija wyciągam, to jest broszurka ewangelizacyjna, zaproszenie na koncert, no chodź, chodź. to czasami jak się z bliska może to ale większość ludzi jest zbyt daleko i to nie zadziała, prawda? I niestety musimy, ryzykując, nie wiedzą co nas czeka, wejść w środowisko, któremu chcemy naprawdę okazać miłość i Chrystusa, i Boże zbawienie. Musimy dojść do tych, którzy giną, nie mają siły, aby się podnieść. Musimy wejść w ich życie. To zdarzenie stało się przełomem dla mojego życia, także dla pewnego rodzaju służby, którą wykonujemy w Kamiennej Górze. Zaczęliśmy wychodzić do ludzi, którzy naprawdę źle się mają. O tamtej pory my, każdej soboty wydajemy na przykład darmowe posiłki, gorące posiłki dla osób bardzo ubogich. Często są ubodzy z powodu alkoholizmu, czy też narkomanii, to taka jest prosta zależność. Zazwyczaj to jest, nie wiem, 90% tych osób to są osoby uzależnione, ale nie wszyscy. Mogliśmy do nich wyjść. Niektóre osoby trzeba było na początku karmić łyszko, ponieważ ręce tak im dygotali, że nie mogli samodzielnie tego zrobić. I nadal staramy się odkrywać miejsca i sposoby, w których możemy być tymi, którzy wyciągną ręce i pomogą wyjść na suchy brzeg tym, którzy tam. Proście wtedy Pana aby wypędził, wygonił, wypchnął robotników na żniwu. W zbieraniu żniwa nie ma prostych, łatwych sposobów. Chciałbym się wpuścić kombajn, który wszystko zbierze, wymuci i zawiezie nam do swój Ale żniwa w znaczeniu biblijnym ich obraz jest troszeczkę tym, nie było kombajnów, nie było nawet kos. Wiecie czym zbierano żniwo? Sierpanie. Wiecie jak działa sierp? Trzeba wziąć w garść, Jakiś naręczy, to, które zmieści się w Twojej dłoni, nie większe, nie mniejsze, naciąć na dole i to, co jesteś w stanie unieść w swoje ręce, postawić na stóp, a potem zjeść do spichlerza. To jest obraz ewangelizacji, w której jesteś zaangażowany Ty. Nie jakiś wielki kombajn, nie maszyna, ale Ty. Ty mający kontakt z tymi, którzy są dojrzałem i ten nas też w nas zostanie. Nie ma prostych i łatwych sposobów. Ale to my musimy opuścić ten bezpieczny brzeg i znaleźć się w tej brudnej, zimnej, niebezpiecznej może trochę wodzie. Ale nie jesteśmy klientami lecz sługami. Skoro Jezus mówi proście tedy Pana żniwa o to, czy mamy jakiś wybór? Czy sługa ma wybór? Sługa nie ma wyboru. Sługa powołany jest, aby służyć. Kochani, zostawiam Was z tym słowem, z tym przemyśleniem, z tym obrazem, modląc się o to, żeby Pan żniwa wykonywał pracę w swoim kościele. Próbuj przemieniać nasze myślenie i czynić nas zdeterminowanymi do tego, aby w sposób odważny i może radykalny, może wymagający zmiany przyzwyczajenia dojść z Ewangelią tam, gdzie jeszcze nie byliśmy. Dość miejsca, które mogą być trochę ryzykowne, trochę nieprzyjemne. Ale tam, gdzie jest najciemniej, światło świeci najjaśniej. Nawet to słabe. Nawet to najsłabsze światło, kiedy jest ciemność, nie widać. Niech Wam Bóg wysłał, kochani bracia i siostry. Amen.